Otwórzmy proszę psalm 16. Czytamy tutaj w nagłówku, że jest to miktam Dawidowy. To słowo miktam odnosi się do klejnotów, a więc jest to jakiś klejnot Dawida. Jest to cenny psalm Dawida. Strzeż mnie, Boże, bo w Tobie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 I zanim będziemy czytać dalej, zatrzymajmy się przy tych słowach. Dawid patrzy na Boga i w nim widzi swoje schronienie, swój ratunek. Przed czym miałby się chronić, przed czym miałby szukać ratunku. No, dalsze wiersze opowiadają o różnych niegodziwcach, którzy chodzą za innymi bogami. Mówi o ludziach złych, ludziach nieprawych, ale wiemy, że życie nasze na tej ziemi jest życiem w ciągłej walce, w ciągłej opresji. Biblia mówi, że mamy trzech zasadniczych wrogów. Mamy szatana, który jest naszym zaciekłym wrogiem. Jest świat, który jest przeciwko nam, jeśli my jesteśmy po Bożej stronie i mamy nasze własne ciało naszą upadłą, grzeszną naturę, która sprzeciwia się Bogu. Więc mamy trzech zaciętych wrogów, z którymi musimy toczyć nasz bój. Jeśli mamy z nimi zwyciężyć, to nie zwyciężymy z nimi własnymi siłami, ale jeśli mamy z nimi zwyciężyć, to potrzebujemy znaleźć schronienie w Bogu, naszą siłę w Bogu, naszą mądrość i zdolność do walki w Bogu. I dlatego Dawid mówi do Jahwe: Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Władcą, należę do Ciebie, jestem Twoim sługą. I to wiemy, że jest wyznanie, które jest zbawcze również dla nas. Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony. Oczywiście, jeśli to są tylko puste słowa, bez wiary, bez autentycznego wyrażenia, poddania Mu naszego życia, słowa nikogo same nie zbawią. Ale jeśli jest to deklaracja wiary, jeśli jest to autentyczne uznanie Jezusa Chrystusa jako Pana naszego życia, znajdziemy w Nim zbawienie, tak jak Dawid znalazł zbawienie w Bogu Jahwe. W Jezusie Chrystusie Jahwe jest objawiony, i w nim jest jedynie zbawienie. Nie ma i nigdzie indziej zbawienia, nie ma nigdzie indziej schronienia, ratunku dla naszej duszy przed zaciekłymi wrogami, którzy nastają na nas. Jedynie w naszym poddaniu się jemu, jako naszemu panu. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Jest wiele rzeczy, które mówimy, że są dobre. Posługujemy się lekko tym słowem, ale w pewnej konfrontacji Jezus powiedział, jeden jest tylko dobry, Bóg. Tak naprawdę tylko Bóg jest dobry i wszelki dobry dar, który z Jego ręki pochodzi. Jakże ważne byśmy to rozumieli, jakże ważne byśmy to cenili, że poznaliśmy Boga, który jest dobry, prawdziwie dobry. I wszystkie inne rzeczy poza Nim, chociaż mogą nam się wydawać dobre, chociaż mogą nosić znamiona czegoś dobrego, jakże często stają się przyczyną ludzkiej zagłady. Jakże często, kiedy ludzie używają nawet tych dobrych Bożych darów, bez Boga, te dobre Boże dary, stają się dla ludzi zagładą. Bóg dał nam, dla przykładu, apetyt. Dał nam brzuch. I czytamy, że brzuch jest dla pokarmów, a pokarmy są dla brzucha. To jest dobry Boży dar, ale dla ilu ludzi stał się sidłem i pułapką. Dla ilu ludzi ich brzuch stał się ich bogiem? Ilu ludzi jest w niewoli jedzenia. Niedawno rozmawiałem z jednym bratem Wierzący lekarz, naprawdę człowiek, który stara się chodzić z Bogiem i dzwoni ze łzami i mówi, jestem w niewoli jedzenia, jestem niewolnikiem jedzenia, módl się za mnie, żeby Bóg mnie z tego ratował. Od lat mówi, zmagam się z tym, to jest mój straszny grzech. Jakże to możliwe, by dobre Boże dary stały się dla człowieka sidłem, mogą stać się jeśli nie są używane zgodnie z Bożym przeznaczeniem, jeśli Bóg nie jest naszym najwyższym dobrem, jakże łatwo szatan jest w stanie wziąć te dobre Boże dary i uczynić je sidłem dla nas. Cała masa naszych różnych pragnień, normalnych, naturalnych, fizjologicznych potrzeb, jakże dzisiaj w tym obłędnym świecie, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale wiecie jak perwersyjny jest ten świat jak obrócił te dobre Boże dary w zgubne sidła. Dlatego niezwykle ważne jest, abyśmy korzystając z tych rzeczy, które Bóg nam dał, nie mieli żadnego dobra poza Bogiem, ale byśmy we wszystkim szukali tego, co jest miłe Bogu, szukali tego, aby właściwie się tym posługiwać co Bóg nam dał i wykorzystywać to zgodnie z przeznaczeniem, dla którego Bóg nam dał i szukając w tym wszystkim Bożej chwały. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. Ale Dawid dalej mówiąc o tej cudowności Boga pamięta też o innych, którzy kochają Boga o innych świętych, którzy są na ziemi. I mówi, w nich mam całe upodobanie. Bracia i siostry, Bóg dał nam siebie i jesteśmy wielkim skarbem dla każdego z nas. Wielu ludzi dzisiaj idzie drogą indywidualnej religijności. Wielu ludzi mówi, Jezus ja i to mi wystarczy. Myślę, że nie taki jest Boży zamysł. Jeśli czytamy Słowo Boże, to widzimy, że Boża wizja dla każdego jednego wierzącego jest wizją w ciele. Jest uczynienie nas cząstką ciała Kościoła, którego Chrystus jest głową i potrzebujemy siebie wzajemnie. Jesteśmy włączeni do jednego ciała i uczynieni członkami jedni drugich. Jesteśmy ze sobą zespojeni, związani. I mamy funkcjonować w organizmie, jakim jest Kościół. Czy mamy upodobanie w naszych braciach i siostrach, w świętych, którzy są na ziemi? Czy może jesteśmy z tych, którzy tylko dostrzegają błędy, wady, potknięcia? Oczywiście wszyscy je mamy, tylko Bóg jest dobry. My wszyscy jesteśmy niedoskonali. Dopuszczamy się wielu uchybień, mamy braki, ale czy potrafimy poprzez nasze słabości, poprzez nasze braki widzieć cenność tych wszystkich, którzy zostali uświęceni krwią Pana Jezusa Chrystusa? Czy patrzymy na braci i siostry i dziękujemy Bogu za nich? Cieszymy się, że trwają w Panu, że żyją dla Niego, że możemy im usłużyć i możemy skorzystać z tego, co oni mają nam do zaoferowania. Czy cenimy braci i siostry? Czy mamy w sobie upodobanie? Czy cieszymy się, autentycznie cieszymy się, że znowu się widzimy? Czy cieszymy się z tego, że jesteśmy? I czy też bolejemy nad tymi, których nie ma? I modlimy się też za tymi, którzy z różnych przyczyn stracili tą bliską więź z Panem czy z Kościołem. Jakże ważne, byśmy patrząc na naszego Boga i widząc bogactwo łaski i chwały i mocy i tego wszystkiego, co jest dobre w Nim, widzieli też cząstkę Boga w każdym z nas, którzy z Niego jesteśmy zrodzeni. W dalszej części tego psalmu Dawid mówi o tych, którzy chodzą za cudzymi bogami, którzy nie znają prawdziwego Boga. Mówi, rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożę im ofiar z krwi i nie wezwę imion ich wargami swoimi. Ten krótki wiersz w tym psalmie, który zachwyca się Bogiem, przypomina nam o tych wszystkich, którzy Albo nie znają Boga, albo porzucają Boga, albo chodzą za jakimiś innymi bożkami. Dawid mówi, ja z nimi nie chcę mieć nic wspólnego. Trzymam się od nich z dala. I to jest, bracia i siostry, konieczne. Jeśli mówimy, że Bóg jest naszym dobrem, to nasze życie musi być tego świadectwem że faktycznie nasze życie kręci się wokół naszego Boga, a nie jest tak, że mówimy, On jest moim dobrem, a jak ten świat biegamy za innymi bożkami. To niezwykle ważne, żeby nasze wyznanie Go Panem było w codziennym naszym praktycznym życiu dowodzone, abyśmy składali naszym życiem świadectwo tego, że tylko jeden jest Bóg i nasze życie jest w Jego rękach. I stronimy od tego wszystkiego, co ten świat ma do zaoferowania, co szatan nam oferuje, tych wszystkich innych fałszywych bogów, którzy wiele obiecują, ale tak naprawdę ci, którzy za nimi chodzą, doznają tylko boleści i to licznych boleści, jak tu czytamy, które się będą mnożyć. I widzimy dramat tego świata, widzimy liczne dramaty, boleści, cierpienie, których ten świat jest pełen. I wielu ludzi wskazuje na Boga i mówi, gdzie jest Bóg, dlaczego Bóg do tego wszystkiego dopuszcza, nie widząc tego, że to jest skutkiem tego właśnie, że ludzie obrali sobie innych bogów. To jest owocem naszej ludzkiej grzeszności, naszej ludzkiej nieprawości, ludzkiego zła. To jest przekleństwem, jakie ciąży na całej ziemi od grzechu pierwszych rodziców. O tym też musimy pamiętać, kiedy mówimy o wspaniałości Boga. I dalej Dawid kontynuuje, zwracając znowu swoje oczy na Boga i my też to uczyńmy. Zwróćmy nasz wzrok na naszego Boga. On mówi, Jahwe jest moim działem i moim kielichem. Ty strzeżesz mojego losu. Moja część przypadła w miejscach uroczych, także dziedzictwo moje podoba mi się. Dawid jest zadowolony z tego, co Bóg mu dał, z tego, czym Bóg go obdarował. Nie narzeka na dziedzictwo, które Bóg mu dał. Ktoś może powiedzieć, a no pewnie tak go wysoko wyniósł, postawił go jako króla, no z czego miałby narzekać. No, od... Wielu miesięcy przyglądamy się Jego życiu Jego doświadczeniom i próbom i widzimy, że Jego dziedzictwo to nie było tylko wygodne życie. Jego dziedzictwo to głównie była walka, walka, walka, przeciwności, problemy, ataki. Jak nie z jednej, to z drugiej strony. Ale On mówi, moje dziedzictwo mi się podoba. Jestem wdzięczny za to, co Bóg mi dał. Miał ufne w Bogu serce ja wiem, że wielu z nas mogłoby wskazać na wiele złych rzeczy w naszym życiu i wiele negatywnych rzeczy I możemy narzekać, i możemy biadać i mówić o Panie, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego mi to dałeś? Biblia przestrzega nas przed szemraniem, przestrzega nas przed postawą niewdzięczności, wzywa nas do tego, abyśmy byli wdzięczni we wszystkim, w tym, co Bóg nam przeznaczył, w swojej mądrości, w swojej ojcowskiej miłości, wiedząc, że te rzeczy, które nam dał, są potrzebne nam, aby nas doprowadzić do Jego Królestwa Chwały. Jeśli jest to trudna droga, jeśli jest to bolesna droga, ale jeśli na tej drodze znajdę życie wieczne, to jest to najlepsza droga, którą mogę iść. I nie obieraj żadnej innej. I nie patrz na drogi innych i nie mów, że oni mają lepszą drogę. Bądź wdzięczny za to, co Bóg ci dał. Dziękuj mu we wszystkim. Ja wiem, że są rzeczy, za które trudno jest nam dziękować. Są wydarzenia, tragedie w naszym życiu, które myślimy sobie, jakże mam za to dziękować. Ja nie mówię, że masz za to dziękować. To, co Boże Słowo mówi, masz w pośród tego dziękować, we wszystkim masz dziękować, dlatego że Bóg jest w stanie nawet te tragedie, nawet te bolesne rzeczy obrócić ku dobremu. Masz Bogu dziękować za to, kim On jest i za to, co On jest w stanie robić w Twoim życiu, pomimo tych różnych rzeczy nieprzyjemnych i trudnych i bolesnych. To jest wielka różnica i do tego jesteśmy wzywani. Błogosławić będę Jachwę że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie moje serce. Mam zawsze jachwę przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dlatego weseli się moje serce i raduje się moja dusza. Nawet ciało moje,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 Jak wiecie, te ostatnie słowa w Nowym Testamencie są cytowane w kontekście zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa i Dawid jako prorok prorokował o zmartwychwstaniu Chrystusa, ale wiemy, że to jego zmartwychwstanie jest zapowiedzią zmartwychwstania nas wszystkich, którzy w niego wierzymy, a więc Dawid mógł śmiało powiedzieć, że i jego dusza nie zostanie w krainie śmierci że Jego ciało powstanie na nowo do życia. I to jest i nasza nadzieja. Jeśli ufność w Chrystusie pokładamy, jeśli On jest naszym zbawieniem, jeśli On jest naszym Panem, jeśli On jest zawsze po naszej prawicy i my żyjemy i chodzimy z Nim, wiemy też, że śmierć nie jest naszym końcem, że i nasze ciała nie pozostaną na zawsze w grobie, ale w wielki dzień, Bóg podniesie nas z grobów I jak tutaj czytamy, da nam poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Boga i rozkosz po Jego prawicy na wieki, na zawsze. Bracia i siostry, żyjemy w czasie, ale nadchodzi dzień, kiedy już nie będzie czasu, kiedy będzie wieczne teraz, będzie wieczność z Bogiem. Tego nie możemy zgubić sprzed naszych oczu. Musimy pamiętać, że tutaj jesteśmy tylko chwilę, ale przed nami wieczność. I w kontekście wieczności, jakże wielkie jest to zbawienie, które Bóg nam darował. Jakże cenny jest nasz Pan Jezus Chrystus, który ofiarował samego siebie za nas, abyśmy żyli wiecznie, który pewnego dnia otrze z naszych oczu wszelką łzę i da nam radość, rozkosz po Jego prawicy na zawsze. Powstańmy, aby się do Niego modlić, aby Mu dziękować, aby złożyć przed Nim wszelkie troski, ciężary, nabrać w Nim sił, doświadczyć i dzisiaj Jego pokrzepienia, Jego błogosławieństwa. Panie Boże nasz, dziękujemy, że możemy stanąć przed Tobą jako Twój lud, jako Twoi odkupieni. Dziękujemy, że dałeś nam poznać siebie i prawdziwie Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym Bogiem i nie ma dla nas dobra poza Tobą. Ty jesteś naszym działem, naszym kielichem, Ty strzeżesz naszego losu i to, co nam dałeś, nasze dziedzictwo, Panie, jest dobre dla nas i chcemy dziękować Ci we wszystkim, chcemy Ciebie chwalić, chcemy Cię wielbić, chcemy Cię błogosławić, że udzielasz nam dobrej rady, że pouczasz nas, nawet kiedy śpimy. Panie, zawsze chcemy pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach, aby się nie zachwiać, ale radować się Tobą i weselić się Tobą, wiedząc, że nasz ziemski los nie jest wiecznym losem, ale czeka nas coś daleko większego, coś daleko wspanialszego, niż to, czego możemy tutaj doświadczać. I w tej nadziei, Boże, modlimy się do Ciebie, abyś i dzisiaj mówił do nas, otwierał oczy naszych serc, objawiał się nam, przysposabiał nas, abyśmy byli gotowi na Twój wielki dzień. Dzień sądu, dzień ostatecznego rozrachunku i dzień, którym rozpocznie się nowe życie, wieczne życie w całej pełni dla tych wszystkich, którzy Tobie zaufali. Amen.